marka Arbos, to ciągniki produkcji włoskiej, które wchodzą na polski rynek i no, prognozować można, że będą się cieszyły pewnym powodzeniem, bo spełniają wiele tych warunków, które rolnicy biorą pod uwagę kupując nowy ciągnik, zwłaszcza do niezbyt wielkiego gospodarstwa, dla średniego. O tym temacie rozmawiam z panem Kamilem Marszewskim z firmy Korbanek. Ten ciągnik, w którym teraz siedzimy, on jest na wskroś mechaniczny, a jednak Nowoczesny. Zgadzam się z tym w 100% i siedzimy w ciągniku serii 5000, a dokładniej 5100. Jest to ciągnik mechaniczny w wersji global. Wersja global oznacza to, że jest to ciągnik właśnie w wyposażeniu standardowym. Skonfigurowany został tak, żeby spełniać właśnie oczekiwania naszych klientów, rolników polskich również, żeby jak gdyby tym ciągnikiem pracowało się wygodnie, a jednocześnie to, co, to, co jest potrzebne również w gospodarstwie, czyli ta prostota obsługi. Ciągnik serii 5000 właśnie nam to oferuje. Bardzo ergonomicznie umieszczone wajchy od hydrauliki, skrzynia biegów manualna jak należy całkiem wygodna w użytkowaniu podnośnik w miejscu mniej więcej takim jak mieliśmy podnośnik w 60 ale trochę bardziej ergonomicznie zgadza się, jeśli chodzi o hydraulikę tutaj akurat znajdują się dwie pary wyjść hydraulicznych, możemy w tym ciągniku rozbudować aż do czterech wyjść hydraulicznych jeżeli tego nasz klient oczekuje, jeśli chodzi o przekładnię, jest to przekładnia mechaniczna z dwoma półbiegami 30 przełożeń do przodu i 30 przełożeń do tyłu Także mamy tutaj wybór zakresów na, na błotniku, żółw, zając oraz biegi pełzające. To rewers mechaniczny. Rewers mechaniczny wersji global jest na wyposażeniu standardowym. Jeżeli chodzi właśnie tutaj o tylny podnośnik i sterowanie tylnym podnośnikiem, jest tutaj tak zwana dźwignia również do sterowania wysokości, a druga dźwignia to tak zwana regulacja siłowa. Dodatkowo ciągnik posiada tak zwaną funkcję liftomatic. Jest to właśnie ta trzecia dźwignia niebieska, która po ustawieniu tylnego podnośnika, podnośnika możemy sobie opuszczać i podnosić. Gwarantuje nam to pozycję zawsze tą samą podnośnika. Bardzo proste rozwiązanie. Ten model spośród innych Arbosów, które widzę tutaj na mazurskim agroshow w Ostródzie jest największy. Pozostałe wyglądają bardziej na takie modele komunalne, może sadownicze, czy to jedyny taki Kompaktowy ciągnik? Na chwilę obecną tak. Seria 5000 jest pierwszą serią marki Arboz. jeśli chodzi o ciągniki tak zwane rolnicze. Mamy właśnie tutaj do wyboru moce od 110, później 122 konie środkowy model i 136 koni. Ciągniki po naszej prawej stronie są to ciągniki, bym powiedział, specjalistyczne o zastosowaniu szerokim. Na przykład sadownictwo, również obsługa komunalna, ale też dla również innych profesjonalnych upraw. Jakich modeli moglibyśmy się spodziewać w przyszłości? O jakie moce, o jakie rozwiązania ta oferta będzie... Szersza. Rok 2018 i 2019 będzie przełomowymi latami. Jeśli chodzi o markę Arbos, pod koniec roku 2018 wejdzie do nas na polski rynek seria 7000. Będą to ciągniki o mocy nawet do 260 koni wyposażone w silnik sześciocylindrowy, cylindrowy Ale będą one już z większą ilością elektroniki. Nie będą to aż tak mechaniczne. Będzie wybór. Będzie wybór wersji wyposażenia. Będzie wersja również globalna. Będzie wersja Advance. Ale szczególnie chciałbym. Staro się zdracać.